Kuskwarna to marka znana przede wszystkim z maszyn leśnych, z pił pilarek. W tym roku jednak nagrodę firmowego w roku otrzymała kosiarka i to taka kosiarka jak najbardziej ogrodowa, nie mająca chyba nic wspólnego z lasem. Moim rozmówcą jest Łukasz Błoniarz, regionalny menadżer sprzedaży. Panie Łukaszu, co to za maszyna, proszę powiedzieć? Nasi klienci, którzy od lat zgłaszali nam potrzebę, Zbierania trawy, oczywiście produkujemy, produkujemy traktory ogrodnicze, produkujemy zwykłe kosiarki, zaznaczę w Mielcu w polskiej fabryce. Natomiast od 2018 roku zaczęliśmy też produkować maszynę, która łączy zwrotność rozwiązania jakim jest rider, czyli maszyny z przednim układem tnącym. Jednocześnie dołożyliśmy możliwość, taką funkcjonalność, żeby ta maszyna z przednim układem tnącym mogła też zbierać. Do tej pory wszystkie maszyny z przednim układem tnącym wyłącznie mulczowały trawę. Od 2018 roku mamy rozwiązanie, w którym nie tylko możemy mulczować, ale możemy też trawę zbierać do pojemnika. Jeśli chodzi o zwrotność tej maszyny, to tak przyjrzałam się, że skrętna jest tylna oś. Czy to taki właściwie bardziej konstrukcja łamana w sumie? Tak, konstrukcja łamana umożliwia nam dokaszanie wokół drzew. Możemy bardzo szybko zawrócić, zwrócić maszynę w drugą stronę. Promień skrętu praktycznie jest... Około pół metra i możemy obrócić maszynę wokół własnej osi. Praktycznie w miejscu. Praktycznie, praktycznie w miejscu. Ta zwrotność też i przedni układ powoduje, że dojeżdżamy tym kosiskiem do, do trudnych załóków. I różnica pomiędzy traktorem jest też taka, że no, traktorkiem jak wjeżdżamy na trawę, to wpierw przednimi kołami zajeżdżamy. Tutaj przednie kosisko powoduje, że mamy dostęp raz do trawnika, dwa, tej trawy nie zajeżdżamy, trzy... Pozycja serwisowa tego układu tnącego jest też ciekawa. Możemy to zrobić z pozycji użytkownika finalnego, operatora. Nie musimy podnosić maszyny jak w przypadku ciągniczka. Myślę, że to jest ciekawe rozwiązanie. Już przyjęło się na rynkach Europy Zachodniej. Wydaje nam się, że rok 2018 to będzie rok właśnie tej maszyny. Do dużych ogrodów, do parków na pewno to jest rozwiązanie niezastąpione. Powiedzmy o samej maszynie. Czym jest napędzana? Jaki to silnik? Ile konny? Ile pali? Jakie przełożenia? Jakie prędkości? Tutaj trudno mówić o, w maszynie ogrodniczej o prędkościach. Na pewno ta prędkość, którą generuje silnik Brick Straton, 18-konny silnik. Trudno powiedzieć tutaj o, o prędkości. Nie mierzyliśmy takiego parametru. Na pewno klienci, którzy, którzy użytkują tą, tą maszynę, są zadowoleni raz, zwrotności tej maszyny, dwa, możliwości zbierania szczególnie mokrych liści. Tutaj zastosowaliśmy innowacyjne rozwiązanie, jeśli chodzi o samo zbieranie urobku, można by tak powiedzieć, Czyli mamy podajnik ślimakowy, który przenosi e, całą trawę, liście e, za pomocą ślimaka do zbiornika, który jest umieszczony z tyłu. E, konkurencyjne maszyny wdmuchują e, jak w tradycyjnej kosiarce, do pojemnika. Mokre liście się będą zawieszać, bardzo szybko, przyklejać. Bardzo szybko się zapycha ten cały otwór, który, który jest transportowana trawa czy, czy liście. Tutaj ten ślimak bardzo fajnie podaje. Mamy możliwość też elektrycznego wyładunku, także tutaj nie ciągniemy za żadną dźwignię, która uwalnia... E, nam e, kosz, jednym guzikiem jesteśmy w stanie opróżnić, e, opróżnić e, kosz. Jakie tu jest sterowanie przełożeniem, biegami, tak? Bo widzę, widzę gaz, widzę po lewej stronie inny pedał, ale to przecież nie jest, e, nie jest sprzęgło. Nie, to jest bieg wsteczny tak naprawdę. Czyli naciskając pedał idziemy albo do przodu, albo do tyłu. Szybciej lub wolniej. W zależności jak operator steruje maszynę. Powiedzmy w takim razie o tych Waszych traktorkach. Jeszcze dwa słowa, bo to jest też dla wielu odwiedzających, jest to pewna nowość. Te traktorki, które stoją po drugiej stronie Waszego stoiska, co to tak. jest? To... To są maszyny do użytku komunalnego. No właśnie nowość. Tak naprawdę maszyna, która wraca na, na rynek polski, maszyna z zerowym promieniem skrętu. To jest do koszenia, mówimy tutaj o tej maszynie Z560X. Maszyna do użytku właśnie komunalnego, gdzie tutaj dla operatora i firmy, która ta, taką maszynę nabywa, liczy się przede wszystkim wydajność koszenia. Bardzo ciekawe, ciekawe rozwiązanie. Silnik ponad 30-konny. Także to jest maszyna stricte pod duże tereny zielone. Zerowy promień skrętu, dlatego że widzimy, że zamiast kierownicy są dwa drążki, tak jak w starego typu ciągnikach gąsienicowych. Koła napędzane to są koła tylne, a przednie to właściwie tylko takie pomocnicze, To, są, ko, to są koła podporowe. No i też umożliwiają nam zwrotność maszyny praktycznie na miejscu. Możemy się kręcić kręcić w koło i zawracać praktycznie, praktycznie w miejscu. Tak?